Godzina pierwsza, tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedenki Ewa Worobiec. Zapraszam. Ceny paliw na stacjach benzynowych powinny być od północy już niższe od ponad, o ponad złotówkę za litr. Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw pakietem ceny paliw niżej przyjętego w ubiegłym tygodniu. Nowe przepisy przewidują obniżenie VAT i akcyzy na paliwa oraz regulowane ceny detaliczne. Poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Szciebiorowski mówi, że to reakcja polskiego rządu na drożejące na świecie paliwa. Zareagowaliśmy, zareagował przede wszystkim rząd, podejmując decyzję o tym, żeby obniżyć akcyzę, obniżyć VAT, ale też ustalić maksymalne ceny paliw, według pewnego też klucza wyliczane, co się też przełoży realnie na ceny paliw na stacjach, bo prawie o złote dwadzieścia mniej więcej te ceny będą niższe. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gawron mówił, że w tym przypadku działanie rządu jest uzasadnione i dobre. Każda obniżka cen jest dobra. Głosował za, za tym Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście to jest odpowiedzialność rządu. Jak to jest zrealizowane. Tutaj to przyznaję, że może chociażby o ten złoty. Każda oszczędność jest dla mieszkańców, dla obywateli dobra. Obniżona akcyza obowiązuje do 15 kwietnia, a niższy VAT do 30 kwietnia. Na giełdzie w Budapeszcie poważne spadki kilku firm należących do najbliższego kręgu premiera Wiktora. Orbana. Część węgierskich ekonomistów uważa, że to reakcja na możliwą przegraną obecnego szefa rządu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Węgierskie media szeroko zajmują się giełdowym kursem trzech spółek. Wszystkie zanotowały potężne spadki, a poza tym należą do bliskiego kręgu znajomych i rodziny premiera Viktora Orbana. Akcje banku należącego do zięcia polityka, Isztwana Tiborca, potaniały o prawie 20%. Jedna z firm najbogatszego Węgra i przyjaciela premiera z jego rodzinnej wioski, Lrynca Rosza, zanotowała spadek w notowaniach o 12%. Technologiczna spółka innego przyjaciela premiera Orbana, Gelirta Josaiego, była tańsza o ponad 10%. Według ekonomistów cytowanych przez kilka portali, inwestorzy giełdowi ewidentnie reagują na możliwą porażkę partii Fidesz w wyborach. Być może też swoje akcje wyprzedają właściciele związani z Orbanem. Na przygotowywanie się do porażki mogą też wskazywać np. doniesienia o wywożeniu majątku do Dubaju przez byłego prezesa banku centralnego i jego rodzinę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-Czerwoni nie wygrali z tą drużyną na wyjeździe od ponad 96 lat, mówi reprezentant Polski Jakub Kamiński. Historia niech zostanie historią, my piszemy swoją tutaj przyszłość i mamy swoje marzenia i tą nową historię napiszemy na pewno jutro.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 Psy zaatakowały cztery osoby w Krzepicach w województwie śląskim. Dwoje dzieci trafiło do szpitala, mówi podkomisarz Kamil Raczyński z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.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 Znaczy no, brzmi no, w końcu, tak też jest to może nie ekspresji z verbiz, ale tak możemy to nie tyle z litery, co z ducha konstytucji y, Jasne, wyczytać. Jasne, ja tylko mówię, że w obecnej sytuacji to brzmi tak trochę literacko.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 Tak, tak, profesor Sol, tak, mamy dość dobitnych prawników też byłych w Trybunale. wszyscy są byli przewodniczącym szefami Trybunału konstytucyjna Nadal też robitymi prawnikami, autorytetami w tej dziedzinie, ale no tylko wypada mi pani redaktor Waschnąć, no, no, no że jest, właśnie że są ci pani profesor Łantowska i pan profesor, Staffian i pan profesor Necol, bo też go tutaj wymieniłem wobec, no tak jak mówię, tej światowej myśli prawnej, i wążej konstytucyjnej, którą reprezentuje m.in. pan Bogucki, no a już o jego pryncypale, no, przepraszam, zrobię wielokropę.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 zostacie, wy jesteście winni, yy, oni są winni, tak? No to czasami rzeczywiście przypomina piaskownicę, nie? I, I jedna i druga strona, jakby, tak jak mówię, no nie, nie, nie, naciska, tego, przy, nie naciska tego guzika stop. Yy, oczywiście najróżniejszy argument, tak jak pani yy, tutaj redaktor wspomina, o różnym ciężarze gatunkowym, jeżeli chodzi o słuszność. Yy, yy, pomijam już kwestię formalnej i prawne, bo tak jak mówię, nie jestem ani prawnikiem konstytucyjnym, nie jestem, ani szerzej prawnikiem, ale, ale różnym ciężarze gatunkowym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 nie, nie, nie ma tego, tych znamion niezawisłości, nie? ale to jest też wyraźnie sygnał, weźcie sobie, zróbcie wreszcie w tym waszym polskim mm, kraj za przeproszeniem porządek, yy, bo, bo my już jakby wyczerpaliśmy możliwości, żeby mhm. kolejne sugerować, co wy macie z tym bałaganem za przeproszeniem prawnym zrobić. Nie? No, ale tak, ale panie nie doktorze, was, czy ktoś jeszcze co? pamięta, o co tak naprawdę chodzi w sporze o neosędziów? Pan prezydent mówi, nie będzie żadnych neopaleo.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 Tak, to to, to to jest zresztą modyfikacja projektu profesora Bodnara, który też podzielił na trzy trzy grupy, tak mm. pani y, słusznie zauważyła, tak ta to, to, to, to grupa, która jest jakby poza y, podejrzeniami, ci, którzy są na osądzie, ale z powodu tego, że przecież obrót prawny pogrąży się do pełnej anarchii. Trochę na pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie też sądy były jednymi z najsłabszych ogniw tego państwa. No i, i ci, którzy, tak jak pani mówi, z tyłu Castle Watch nie chcą tutaj przytaczać nazwisk. Większość pewnie słuchaczy je zna. Którzy się sprzeniewierzyli na różne sposoby, ale wobec nich będą wszczęte postępowania dyscyplinarne, bo to tak groźnie brzmi, ale postępowanie dyscyplinarne ma tutaj doprowadzić albo do uznania właśnie złamania tych reguł,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 wadliwe umocowanie do oskarżenia przez prokuratora, który podpisał wniosek o ukaranie, wystarczyło. Mm -hmm. Ja nie wiem, czy jest jeszcze nazwa na ten chaos, czy jest jeszcze jakiś przymiotnik, którego moglibyśmy tutaj Dobrze, To prawda, jeśli to nam się wyczerpują te epitety, mm -hmm. literackie porównania i zgrabne nie wiem, metafory, to, to ja się w pełni zgodzę. No sędzia HAP to jest jakby pewna kategoria, ale też yy, sędzia, o której pani redaktor Powiedział, ale często ta, można powiedzieć, kazoistyka, akwilibrystyka, filibrystyka, nie wiem, sofistyka, nie obrażając sofistów starożytnych, No, no, no, no jest wątpliwe, to, to mało powiedziane. Nie? I rzeczywiście można.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 powszechnych tak naprawdę, żeby tą, tą sprawę uporządkować. No i nie chcę powiedzieć, że nic się nie dzieje, no bo to bym jakby urągał, czy bym w sobie sensie krytykował, no nie tyle bezpodstawnie, ale nadmiarowo samego sędziego Żulka, bo przecież no, ten z chaos, który on ma na, na balkach, to naprawdę no,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 jako obserwatorzy państwa, jako dziennikarze, ale też osoby, nawet i w sądach. Już pomijam seniego schabach, gdzie y, moja przyjaciółka w Katowicach w apelacji na przykład sprawy z, z roku do dwóch jej się wydłużają. Nie? I to teraz przenosi się na przeciętnego obywatela i powiedzmy dalej y, poziom zaufania do sądów y, nie tylko zatrzymał się w miejscu, ale nie chcę powiedzieć, leci nasz błęd na szyję. No bo tak, bo to chociażby ona specjalizuje się w rozwodach. To są sprawy naprawdę często delikatne, o dużym ciężarze, takim dodatkowym emocji negatywnych. No i ludzie w cudzysłowie się muszą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 Albo już się skończyła, tylko tak się trochę przyzwyczailiśmy do tego stanu i nie zabieramy głosu ostatnio. Ale, ale... to jest takie bardzo złe przyzwyczajenie, panie radoktor, powiedziałbym, bo to też... Ja wiem o tym, ale co ja mamy zrobić tak innego? Do, co mamy no innego zrobić?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 historię ustroja, a też zarazem na miejscu galicyjski. Właśnie mówił, że raz, że tutaj kwestia swawolii i takiej anarchii i, i, i egoizmu szlachty, a dwa, no między innymi źle funkcjonujące sądy w pierwszej RP, które i tak przecież były tylko i wyłącznie dla jednej warstwy społecznej, jaką była uprzywilejowana szlachta, to też był i to była jedna z przyczyn upadku tego państwa, które sobie całkiem źle w XVI wieku funkcjonowała. W XVII już było cieniem samego siebie, by w 18 roku stracić w ogóle swój byt. Ja to wiem, że te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 No, no też jasne, oczywiście, znaczy ci wszyscy, z których, no, między innymi w czasach rządów PiS no, mają najróżniejsze grzechy i grzeszki na, na sumieni widzimy wyraźnie, prawda, już nie wspomnę dziobra Romanowskiego, ale jest cała masa, masa spraw, która jest chociaż wobec w otwarta tak, tak, no, zdecydowanie tak, bo to ona w pomina, bo to jest odpowiedzialność tylko polityczna, ale odpowiedzialność karna, no, do, do, do widzimy tych wszystkich panów kamińskich, wąsików obajtków, tak, którzy często śmieją się. No tak, ale to no. Nie uczymy? Ja Proszę. wiem, brzmię teraz naiwnie, ale politycy nie uczą się na tych doświadczeniach historii, że prędzej czy później mm, y, chcemy zmiany,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 na sytuację. Możemy wybierać, podejmować decyzje. Bo pani redaktor, tak właśnie, no nie chcę powiedzieć, że sugeruje, ale tak, tak się może zdarzyć. To znaczy, można powiedzieć, ludzie się wkurzą w najzwyczajniej w świecie, tylko, że u nas to wkurzenie w tej chwili jakby zagospodarowują populiści, którzy moim zdaniem często prawicowi w takim rysie nacjonalistycznym, którzy moim zdaniem zrobią jeszcze większy bałagan, tak? Albo wierzą w jakieś cudowne neoliberalne takie, można powiedzieć, quasi anarchistyczne pomysły, że, że, że, że właśnie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 i, można powiedzieć, tym swoim doświadczeniem nie pamiętają, żeby te sądy w miarę dobrze funkcjonowały. Doktor Tomasz Słupik, politolog z nami w Polskim Radiu 24. Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24.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 530 bodajże milionów butelek, które weszły już do obiegu z, ze znaczkiem kaucji. 28 milionów zostało zwróconych w styczniu. To jest nawet nie 6%, więc ten początek był trudny. Natomiast teraz już wiemy, że jest dużo lepiej, bo...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 filtrowaną i y, dlatego nie mam problemu, ale y, słuchając bardzo uważnie i analizując co mówią klienci, y, rzeczywiście y, trudności y, na, y, napotykają cały czas i jest to naprawdę długa lista, którą mogę mniej więcej wymienić. Za no chwilę. dobrze, a te y, najważniejsze Pani wspomniała o tym, y, że y, swojego rodzaju niezrozumienie, może też y, myślę w relacji sklep-klient, ale też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 Natomiast y, też wiem, że y, były podejmowane próby takiego zachmęcenia y, tej kaucji przez sklepy, mniejsze sklepiki y, i próby wmawiania klientom, że y, ten y, paragon z kaucji można zrealizować jako voucher y, tylko na miejscu w sklepie, a nie, o, nie odzyskać gotówkę.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 wielkopowierzchniowe sklepy, powyżej 200 m2. Reszta, czyli mniejsze sklepy i sklepiki e, są, e, e, dobro, e, mogą dobrowolnie przystąpić. Nie muszą. Tak. Mhm. E, no, ale w całej Europie jest to e, n, jakby nastawione na e, ten system jest nastawiony na to, że jednak małe sklepiki będą chciały przystąpić e, też do systemu kaucyjnego, brać w nim udział ze względu na to, żeby być konkurencyjne, czyli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 Pra, czasu pracy personelu, czy urządzeń niezbędnych do obsługi e, zwrotów. Pani Magdaleno, jak rośnie nasza m, potrzeba życia w otoczeniu Zero Waste? Mm, e, rośnie... E...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 nie będą segregowane, kary będą ogromne. Wszędzie tak jest? E, tak, tak. My jesteśmy, my jesteśmy jako Polska zobowiązani rzeczywiście do y, y, zwiększania y, tego r, y rodzaju selektywnej zbiórki. Y, my powinniśmy w mm, 29 roku osiągnąć y, ten y, y, y, poziom do 90%. To jest, y, nie jest to niemożliwe, ponieważ inne kraje, y, które y, rzeczywiście dbają o selektywność, aktywną zbiórkę,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 Także y, tak jestem y, y, za tym, żeby ten podział tych y, y, zysków y, był y, sprawiedliwy, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że sklepy,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 A też o to chodzi i w systemie kaucyjnym i w całej takiej polityce Unii Europejskiej, żeby e, ta produkcja tych opakowań e, była e, takiej jakości, aby można było e, coraz więcej tego materiału, tego surowca, plastiku, aluminium, e, wykorzystywać ponownie. Jasne. Podejrzewam Panią, że jest Pani świadomą konsumentką. Jestem raczej świadomą konsumentką, <laughs> tak. tak Sprawdzę Pani wydaje. etykiety. E, Chodzi o y, to, jak, jak są oznaczone, tak? Co, w, jak, co jest w produkcie, skąd pochodzi? Y, w, w, co, co jest... Je, jeszcze, pro, proszę mi jeszcze dokładniej, znaczy, chodzi o butelkę. Nie, nie, nie. Myślę o wszystko, co, nie wiem, co, czego pani potrzebuje. Na przykład, nie wiem, y, jakiś jogurt, tak? Sprawdzę Pani, co w nim jest? Spra zawartości? Tak, sprawdzam, co w nim jest. Sprawdzam oczywiście. Pie pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, jest jakość yy, yy, zawartości, mm -hmm. czyli tego, co jem. A drugą rzeczą jest to, yy, co zrobię z opakowaniem. Natomiast tak, yy, jeśli chodzi o decyzję, czy kupię dany produkt, to rzeczywiście podejmuję ją pod tym kątem. Czy yy, dane opakowanie potem też jest... Yy, yy, yy, yy,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 biomarchewkę musi kupić Pani w plastikowym opakowaniu? Biomarchewkę w plastikowym opakowaniu. Rukoli nie da się kupić w pęczku praktycznie w, w naszej tylko okolicy, w tylko w plastikowym. Pudełeczku. Jeszcze owinięta jest folią taką, Zdecydowanie, prawda? tak. Te warzywa rzeczywiście są poowijane. Nie tylko warzywa, oczywiście inne produkty spożywcze, zwłaszcza tak samo. Oczywiście też wracając do regulacji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 Ręcznik papierowy... Nie, para, paragon nie. Paragon musi być do zmieszanych, dlatego Boże? że paragon idzie do... jest, jest drukiem, tak z, z, taką pani. też farbą. Nie, ja się przyznaję do swoich wątpliwości. Ja, ja Ręcznik też, papierowy e, umorsany e, z, olejem zdecydowanie do zmieszanych. do zmieszanych. A mokry? Zaledwie mokry? E, jeśli wodą, no to do papieru może iść. A nie do plastiku?